Wszystkich słuchaczy po dłuższej przerwie, z tej strony Adam Cornell, wiadomości PrisonPlanet.pl Nasza dzisiejsza audycja będzie o czymś może troszeczkę zaskakującym, bo o zniewieścieniu mężczyzn. Dlaczego o zniewścieniu mężczyzn? Ja osobiście po prostu od jakiegoś czasu obserwuję to zjawisko. Nie chciałem robić kolejnego wywiadu z feministką e, lub e, z kimś, kto będzie e, przytakiwał mi lub e, mówił o tym po prostu, w jaki sposób on to widzi, nie przyjmował żadnych argumentów. Celowo robię ten wywiad z kobietą, e, z kobietą niezależną, z kobietą, mi się wydaje osobiście dosyć silną. E, dzisiejszy wywiad będzie z panią Barbarą Kotowską. Autorka opowiadań, bizneswoman. Myślę, że może zaskoczyć ten wywiad zarówno mężczyzn, jak i, jak i kobiety, bo mnie parę, parę kwestii, które pani Barbara w tym wywiadzie wyjawiła mocno zdziwiło jako mężczyznę. Oprócz tego e, mamy tutaj też e, jeszcze kwestię bisfenolu A, czyli substancji, która jest ponoć obecnie e, dodawana do bardzo dużej ilości produktów spożywczych, takich jak e, opakowania plastikowe lub puszki. Co robi ta substancja? Ano, ponoć ta substancja wywołuje m, taki skutek u samców że zamieniają się oni w takim potocznym języku po prostu w samice. Czyli co się dzieje? No dzieje się to, że podwyższa się poziom estrogenu samców, hormonu żeńskiego, przez co na przykład mężczyźni zaczynają się zachowywać bardziej jak kobiety, Y, przestają być bardziej agresywni. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest akurat dobre. Być może jest to poniekąd dobre, natomiast y, były by, przeprowadzone badania, które y, mówią o tym, że robiono badania na szczurach, z tego co, z tego co pamiętam. Y, samice, które wyczuwają, że dany samiec y, miał, y, jakby, miał styczność z BPA, nie chcą z nim mieć potomstwa, ponieważ ci samce mają kłopoty na przykład z orientacją w przestrzeni. Można w to wierzyć lub nie wierzyć. Jest parę artykułów, które czytałem o tym właśnie, że wiodące marki, takie, które wszystkich znamy, nie będę w tym momencie przytaczał, bo można sobie to bardzo łatwo znaleźć w internecie dodają właśnie substancji BPA, czyli bisphenol A, do, do właśnie nawet do ubrań, yy, nie mówiąc już o na przykład puszkach yy, czy, czy o plastiku. Dla tych, którzy chcą zbadać ten temat, yy, znajdą informacje na playlist.pl. .pl. Pros, proszę sobie wklikać bisphenol A lub BPA w yy, wyszukiwarkę A. Znajdziecie artykuły na ten temat. I właśnie w tym kontekście ten wywiad będzie o tyle ciekawszy, że można będzie posłuchać tego, w jaki sposób ktoś z zewnątrz, czyli, czyli przedstawicielka w pięknej, widzi te zmiany, które zachodzą w obecnym społeczeństwie, zmiany, które właśnie dotyczą mężczyzn i ich zniewieścienia. Zapraszam serdecznie na wywiad. Thank you. Cię, witam Cię, Barbaro. Witam. Może, może przejdę od razu na Ty, bo tak będzie chyba prościej, prawda? Super. No tak jak, tak, jak, tak jak mówiłem, wywiad dzisiaj jest o zniewiesieniu mężczyzn. Zgodzi się ze mną, że jest takie całość w obecnym społeczeństwie, a nie tylko w Polsce jeszcze jest to małe jako, jakoś tak rozwinięte. Ostatnio oglądałem wywiad z taką zejść to była Norweszka, która mówiła, że w Polsce mężczyźni w porównaniu do mężczyzn ze Skandynawii, na przykład że ze Szwecji, są bardzo szarmancy i męscy, że w porównaniu do mężczyzn ze Szwecji są, są, są macho wręcz. No również czytałam, że w Szwecji... Kobiety dałyby się zabić za mężczyznę, który będzie chociaż trochę męski, a nie takie ciepłe kluchy, które tam popylnują dziecka, zrobią papkę na obiad, jakąś zupeczkę ugotują. No, że tak. <śmiech> wiele by dały za prawdziwego mężczyznę w domu. Ale co, to, co znaczy ten prawdziwy mężczyzna? Bo to chyba właśnie jest jakieś takie niezrozumienie tematu. Myślę, że chodzi o kogoś, kto jest jakimś autorytetem, że właśnie nie wszystko jest. Y takie partnerskie, takie na pół, takie yy, dogadamy się, tylko że faktycznie ktoś dzierży prym w tym domu i ma decydujący głos. Tak jak było kiedyś w domu naszych dziadków pewnie. Któryzki. Że to mężczyzna, że mężczyzna był kimś, to jakby dla kogo zawsze należał to wstępnie. No tak, no jest takie powiedzenie, że mm, owszem, mężczyzna jest głową, prawda, ale kobieta jest tą szyją, która tą głową kręci. Mm -hmm. No i faktycznie tak jest. Wiadomo, że kobiety mają ogromny wpływ na mężczyzn. I tak naprawdę zawsze <śmiech> udaje im się y, wycyganić, że tak powiem, to co chcą. Ale y, kobiety również potrzebują takiego męskiego głosu nieznoszącego sprzeciwu. Czyżby? No tak, no, oczywiście, że tak. Z moich, z moich doświadczeń e, mam wiele znajomych e, kobiet, które są wręcz przeciwnego zdania, że mężczyźni są, e, są nie chcę powiedzieć, czy ciemiężycielami, czy coś takiego, ale one e, są jakby takimi troszeczkę jakby ofiarami albo one się muszą wspierać w tym takim świecie męskim, bo, bo mężczyźni są tacy źli i tak dalej. I to jest dla mnie taki... Ja już y, pojawiają się tak zwane kręgi kobiet. Ja nie mówię, że ja mam coś przeciwko takiemu zjawisku, bo każdy może sobie robić, co chce, ale widzę, że jest to, jest to po prostu coś... Dla mnie to jest trochę dziwne. Dla mnie jako kobiety też jest to dziwne. To znaczy... Ja uważam, że feminizm wyrządził wiele złego w relacjach kobiety i Że postawił nas w sytuacji, gdzie albo się ze wszystkim zgadzamy, albo się zgadzamy z niczym. Przy czym oczywiście lepiej być ta która się nie zgadza z niczym, bo jak się z czymś zgodzisz. To wtedy już wszystko należy do mężczyzny i już nic nie przegadasz, i mężczyzna jest po prostu bogiem, prawda? No to tak jest tutaj nie chodzi mi o taką sytuację, nie chodzi mi o coś takiego, że mm, życie powinno tak wyglądać. Oczywiście nie, istnieją kompromisy, mamy swój głos, no sufrażystki to wywalczyły, prawda? Emancypacja nastąpiła już tam 90 czy 100 lat temu, prawa wyborcze też mamy, ale yy, czasem uważam, że kobiety na poziomie na nie tyle. Nie tyle, że chodzi o inteligencję, że muszą zapytać się, bo nie wiedzą, bo się zastanawiają, bo coś, tylko na, na zasadzie tego, że ktoś, liczą na to, że ktoś jest silniejszy po prostu, że ktoś zadecyduje i weźmie na barki decyzję, którą się podejmie, że mężczyzna weźmie to na swoje barki na przykład, a nie zawsze, że takie jesteśmy na pół, w sumie to była wspólna decyzja czy coś. No nie zawsze. Nie zawsze liczymy na to, że będzie wspólna decyzja. Czasami kobiety wolałyby, żeby mężczyzna wziął sprawę w swoje ręce, tak powiem. No no tak, no, ale to w takim razie skąd się bierze ten cały... E, te całe parcie na to, żeby kobiety były równo uprawnione i żeby... i, i tak dalej. No skoro... To, gdzie tu jest sens jakby w tym wszystkim? Że z jednej strony kobiety się czują jakby... że chcą być za wszystko odpowiedzialne, a z drugiej strony, no jak już... E, nie, to... uważam, że kobiety nie chcą być za wszystko odpowiedzialne. Chcą... Mieć prawo głosu. Tak. Nie we wszystkim, w niektórych rzeczach naprawdę chętnie zostawiłobyśmy jej mężczyznom. Ja myślę, że każda kobieta z radością, no dobrze, może nie każda, prawie każda kobieta z radością oddałaby się wielu przyjemnościom, a niekoniecznie temu, żeby na przykład iść do pracy i zarabiać pieniądze. W dzisiejszych czasach jest tak, że jest to równorzędne. Znaczy i mężczyzna zarabia pieniądze, i kobieta zarabia pieniądze oboje dokładają się do budżetu domowego, jak ja zamówię na wakacje, to ze wspólnych pieniędzy. No nie. No Ja myślę, że nie każdy na to liczy. To znaczy, nie każda kobieta na to liczy. Niektóre kobiety chciałyby pracować dla przyjemności. Żeby wesprzeć innych. Nie wiem, typu wolontariat. Wolałyby siedzieć w domu, wychowywać dzieci, a nie zastanawiać się kariera, a może mąż, a może dom, a może ugotuje obiad, ale nie wrócę wcześniej z pracy. No faceci nie mają takich rozterek, a kobiety owszem. I może wolałyby w spokoju posiedzieć w domu, albo pójść do pracy na jedną czwartą etatu, pracować kilka godzin dziennie, nie mieć na głowie kredytu spłacanego razem z mężem. Może wolałyby posiedzieć w domu, pójść na chwilę do pracy, wrócić do domu, zająć się dziećmi, albo kotem jak mają, albo psem jak mają, ugotować coś świetnego, pograć na fortepianie, poczytać książkę, dokształcić się, zrobić coś dla siebie, a niekoniecznie dlatego, żeby dołożyć się do domowego budżetu. Tak, no ale mówiąc to, jesteś zupełnie jakby w kontrze do, do, do większości kobiet, z tego co widz, z tego, z tego co mi się wydaje. No bo mm, mi się wydaje, nie wiem, może mam jakieś mylne przeświadczenia, ale mi się wydaje, że właśnie większość kobiet albo one się jakoś krygują, albo nie wiem, nie mówią prawdy. To właśnie y, jesteś jedną naprawdę z niewielu kobiet, która jakby mówi mi takie rzeczy, że jest w stanie się do tego przyznać, że faktycznie fani by było, gdyby to mężczyzna jakby dalej dzierżył taką rolę, jaką dzierżył kiedyś, że bardzo, bardzo, bardzo mało kobiet takich spotykam w swoim życiu obecnie. No ale myślę, że to zależy też od podejścia mężczyzn. Znaczy na przykład teraz jest tak, że nie istnieje coś pat jak patriarchat, prawda? Mężczyźni wcale nie są już protektorami rodziny, nie wiem, obrońcami i nie zajmują się tym wszystkim, żeby na wszystko było stać, żeby starczyło pieniądze. Kiedyś to było tak, że kobieta w ogóle ma się w to nie wtrącać, Znaczy, ja jestem panem domu i to są moje sprawy. Ja się tym zajmę, to nie powinno się w ogóle interesować. To jest, to, czegoś takiego nie ma. Za to bardzo obarcza się kobiety właśnie tego typu problemami. Znaczy, trochę mi nie starcza. Nie wiem, co zrobimy. Może pójdziesz do pracy. Może nie pójdziesz do pracy. Może coś sprzedamy. A myślę, że dużo kobiet chciałoby posiedzieć w domu, yy, Pouczyć się szyć na maszynie, albo poskręcać trochę mebli, przemalować ściany co miesiąc, bo im się nie podoba stary kolor, albo iść ale pograbić teraz, ogródek ale, na ogródkach no, działkowych. No dobrze, ale ty teraz jakby ugeneralizujesz w ogóle kobiety i mówisz jakby... Nie, ja mówię, że dużo kobiet by chciało. Dużo kobiet, no tak, ale to w, tak, w takim razie, jeżeli tak faktycznie jest, jeżeli te kobiety tak uważają, to skąd się bierze to oparcie na to, żeby. Yy, to skąd się bierze to całe zniewieśnienie facetu? To jest dobre pytanie. No Niestety właśnie. podejrzewam, że, nie wiem, z wychowania. To Znaczy, wiem, że są takie pomysły, że, prawda, dziwnych rzeczy dodają nam do jedzenia, broń biologiczna, która była użyta w czasie II wojny światowej, prawda? Tak, tak, tak, tak. tak. Że, że powoduje coś takiego, tylko że to powoduje zniewieścienie na płaszczyźnie fizycznej bardziej. Z czym myślę, że każda kobieta jeszcze ewentualnie by się pogodziła, ale to, jacy mężczyźni są psychicznie, to chyba jest tylko i wyłącznie kwestia wychowania, że wszyscy jesteśmy tacy równi. Nie musisz otwierać kobiecie drzwi, bo wszyscy jesteśmy tacy równi. Mm. Kobieta sobie sama otworzy drzwi, też ma rączki, prawda? Ale kobiety chciałyby, żebyście otwierali przed nami drzwi. No właśnie, właśnie. No właśnie. I myślę, że, że część mężczyzn chciałaby po prostu dalej w takim społeczeństwie żyć. Myślę, że część kobiet również. I nie, nie robię z kobiet... Nie wiem, jakiejś mniejszości w tym wypadku, jakiejś, że będziemy amiszami wszyscy i będziemy po prostu żyć w długich sukniach i w czystości do ślubu, i będziemy uprawiać grządki przed domem. Ale dużo normalnych kobiet naprawdę nie, niekoniecznie chciałoby spędzać swoje życie w pracy, no nie? tylko chciałoby naprawdę się rozwijać, gdyby mogło. Jak to jest, że w XVIII-XIX wieku kobiety siedziały w domu? szyły pościel, szyły wyprawkę na swój ślub, yy, uczyły się grać na fortepianie, znały języki, uczyły się tych języków, czytały dużo, miały wiele do powiedzenia. Oczywiście mówię o tych wyższych kręgach, prawda? No ale to były właśnie te kręgi, gdzie najpierw władzę sprawował ojciec, a później władzę sprawował mąż. Czyli do pracy najpierw chodził ojciec, a potem mąż i było go stać na te zachcianki. No mi się wydaje, że jest, jest teraz taki, tak, ja przynajmniej gdzieś takiego obserwuję, że z jednej strony mamy mężczyznę takiego zupełnego kretyna, e, nie mówię już o, o, o, o jakichś, nie wiem, e, ludziach, e, nie wiem, dresiarzach albo o jakimś takim, jakimś, jakimś elemencie tam... Lekko przystępczym. Lekko przystępczym, bo zazwyczaj są to po prostu ludzie opóźnieni emocjonalnie i też psychicznie, prawda? To, to, to, to nie jest jakby kwestia dla mnie teraz do rozważania, tylko mówi o takim... No wiem, że istnieje coś jak albo przykład porządnego mężczyzny, który pomaga kobiecie zmywać, albo takiego maczo, który jak popatrzysz na jego laskę, to przypierdoli, bo patrzysz na jego laskę, tak? Jestem taki fajny, taki joł i w ogóle, tak tak? tak? tak, tak, tak, tak, tak, tak. I które mówi wyłącznie o tym, jak, no jakie, ma, jak jakie ma panerki w samochodzie, albo tak, tak, tak, bo tak. jego umysł już w ogóle nigdzie, nigdzie nie zahaczał oprócz... Yy, Jestem taki męski, znaczy tylko samochód i moja kobieta, tak? Samochód, kobieta i ewentualnie siłownia, albo coś takiego. O, no takie męskie I, rzeczy. I, i, I to faktycznie... Mm, Patrząc na takich ludzi, na takich mężczyzn, na albo zupełnie jakby wyjałowionych y, pantoflaży, tak? Al, albo y, właśnie takich ludzi, którzy są zupełnie niepociągający w żaden sposób, ani intelektualnie, ani emocjonalnie, no. Właściwie nic nie pociąga do, do tego, żeby być mężczyzną, tak? Nie ma, nie ma po prostu żadnego takiego. No ale właśnie to nie jest prawda. Ja uważam, że z każdego dałoby się coś zrobić, bo kobiety tak naprawdę jasne, w pierwszym wrażeniu, w pierwszym wrażeniu patrzysz na to, żeby wiem, fajnie wyglądał, nie wiem, fajnie pachniał, był fajnie ubrany, miał fajne buty, no nie, nie wiem. Każdy kobieta zwraca uwagę na coś innego, ale naprawdę wiele jesteś w stanie zdziałać tym, jakie masz maniery. Znam kolegę, który ma ze 130 po prostu kilogramów, niziutki, zupełnie nieprzystojny, ubrać się nie umie, ale maniery ma takie, że podejrzewam, że nikt z nie miał problemu z tym, żeby zaprosić dziewczynę na kawę. Bo otworzy drzwi przed dziewczyną. Mhm. E, powie, że ślicznie wygląda. Postawi tą kawę. Wyjmie te swoje 10 zł z portfela więcej i zafunduje. Ma ten gest. Nie, teraz jesteśmy tacy równouprawnieni, prawda? Zrobisz trochę więcej, to postawisz trochę więcej, prawda? Ja zrobię trochę mniej, no to odwdzięczać się następnym razem. I żarciki, prawda? Taki jestem zabawny, bo wiesz, teraz jestem obecnie bezrobotny, taka przykrość, prawda? Ale nie chciałby, nie chciałbyś żyć w takim społeczeństwie, jak na, przykład, jak na przykład w Szwecji albo w Norwegii, że właśnie mężczyzna jest takim że ty faktycznie możesz się realizować w tym życiu, być taką kobietą, y, która może wszystko zrobić, a w domu jest taki właśnie mężczyzna, który dba o ten dom, dziecko ci wychowuje, naprawia ci kontakty, y, chodzi po zakupy, a ty się w ogóle nie musisz tym zajmować, tylko chodzisz do pracy. I się realizujesz na przykład zawodowo, nie, bo chyba o to chodzi też. Nie? Znaczy ja uważam, że realizowanie się zawodowo jest bardzo fajne, jest... Bardzo przyjemne, tylko że, y, niekoniecznie musimy spędzać całe życie w pracy. A jak chcemy spędzić z kimś to życie, to fajnie było, żeby było ono ciekawe. A, myślę, że życie z kimś, kto zrobi wszystko po prostu, o co zabłagasz, poprosisz. No, myślę, że wiele kobiet o tym marzy. Ale równie wiele kobiet myśli sobie, że właściwie od tego nie potrzebujemy mieć męża, żeby mi posprzątał, pomógł w sprzątaniu, albo myślał inaczej. Możemy kogoś do tego zatrudnić, prawda? No dobrze, ale to w takim razie zauważasz, że cały ten wywalczony przez dziesięciolecia ruch feministyczny, to co osiągnął, to, to co? To to, to to jest nic nie warte? Ta cała emancypacja kobiet? Nie, no super, że możemy studiować. Fajnie, że możemy chodzić do szkoły. Ekstra, że możemy głosować. Że mamy prawo jakiekolwiek głosu, nie tylko... Na forum publicznym, ale też w domu, prawda? Ale kobiety nie chcą być tak za wszystko odpowiedzialne, a nie na tym się na, na to sprowadza. Na tym się to kończy, że y, mężczyzna coś tam zarobi, coś tam dorzuci, y, coś tam mamy wspólnego, no a ty wymyślisz, kochanie, jest taka mądra, że tak lepiej radzisz, bo kobiety są bardziej osobami zadaniowymi, lepiej sobie radzą z trudnymi sytuacjami, łatwiej znajdują rozwiązania, y, Potrafią robić wiele rzeczy naraz, z czym mężczyźni sobie nie radzą. I koniec końców wychodzi na to, że wszystko zostaje na naszej głowie. No jak to, no ale przecież to mężczyźni do tej pory byli za wszystko. Byli. Opowiedzia. No byli, no właśnie, no już nie są. No i tęskni mi się za czasami, kiedy byli właśnie odpowiedzialni za wszystko. Kiedy no. było tak, że niesiesz ciężką siatkę, a pan do ciebie podchodzi i mówi Boże, pani się przedźwiga, ja pani pomogę. Nie oczekuję w zamian za to, że zaprosisz go na kawę albo do domu, tylko po prostu z czystej, dżentelmeńskiej, dżentelmeńskiego podejścia zaproponuję Ci pomóc. Tak, w tej chwili możesz nosić 30 kilo węgla, po prostu, ratami, 5 mhm. w pięter do góry. Nikt nie pomoże, tylko zapytają, czy ciężko. No tak, proszę pana, ciężko. Mógłby pan pomóc. Nie, ja się spieszę. Wszyscy są teraz tacy, tak się spieszą i tak nie pomagają, bo kobiety sobie same poradzą, prawda? No tak, bo może... są takimi feministkami i tak wywalczyły. No tak, no wywalczyły, to niech teraz, niech teraz mają. No ale nie każdy chce być feministką. Nie każdy chce, żeby wszystkie męskie zajęcia, po prostu teraz jesteśmy tacy równouprawnieni, to ja oczywiście też porąbię drewno na opał albo też wniosę węgiel na górę. No mój feminizm w tym momencie się kończy, ewidentnie. Mhm. Myślę, że większości kobiet w tym momencie nie kończy. Co myślisz o zjawisku yy, tak zwanej przemocy ekonomicznej w yy, związkach? Przemoc ekonomiczna. Yy, uważam, że jest bardzo ważnym problemem, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie. I stwarza sytuację, kiedy patriarchat, tak zwany, jest wykorzystywany w zupełnie zły sposób. Yy, to znaczy, mężczyzna przychodzi z do domu, mówi, jestem po 8 godzinach charówki tu albo tam. E, fajnie, że ugotowałeś zupę. Ja tę zupę dam ci 3 zł, a za umyć naczyń 2. E, do teraz tego... trochę przy, tro, teraz też przy, przesadzasz. No. Zdziwiłbyś się. Myślę, mhm. że zdziwiłbyś się, ile małżeństw, nie mówię na przykład, nie wiem, o ludziach w naszym wieku, że tam 25-30 lat, ale starszych małżeństw, tak, ile osób tak działa. Typu, y, ja harowałem cały dzień, a ty siedziałaś w domu, to ty zaznaczasz 1 dziesiątą tego, co ja, za ja robiłam, no nie? Tylko, że kobieta musi, nie wiem, kupić, iść na zakupy, kupić produkty, na to zrobić coś wiadomo. Są kobiety, które odwalą to byle jak, ugotują coś, co jest niejadalne, zajmie im tam 12 minut, resztę oglądają seriale, prawda? Ale są kobiety, które chciałyby się do tego przyłożyć. Chciałyby ugotować kaczkę w pomarańczach, zalewaną winem, prawda? Z francuskimi ziemniakami i szparagi, szparagi w zapiekane z serem, prawda? Tak. Są kobiety, które chciałyby się do tego przyłożyć i naprawdę odnalazłyby w tym sens swojego życia. Temu, żeby dogodzić mężczyźnie bardzo w jego gustach kulinarnych. Nie. Nie mogą, bo dostaną 3,50 za obiad i 2,18 za mycie naczyń, prawda? A potem będzie jeszcze gorzej, ponieważ w wieku 50 lat mężczyzna będzie miał kryzys w wieku średniego, znajdzie sobie bardzo młodą kochankę, odejdzie z domu i kobieta, która siedzi w domu, naprawdę nie dostanie nic, prawda? Czyli ona będzie już w wieku emerytalnym, no ale cały dzień przesiedziała w domu przez 25 lat, w związku z czym nie za bardzo ma się z czego utrzymać. Jak ma dzieci, to pół biedy, dzieci pomogą, ale jak nie ma dzieci, no to już mamy troszeczkę problem, bo mężczyzna pracował tak bardzo, kobieta mu pomagała, wspierała, nie wiem, gotowała, robiła zakupy, prała, była drugą matką, no i się okazuje, że na tyle wdzięczności właśnie może liczyć, co druga matka. To znaczy, na dzień kobiet z kwiatuszkiem do mamy przyjdę. A emerytury nie ma. No i w dzisiejszym społeczeństwie jest to dosyć spory problem. Wiadomo, że istnieje jak rodziny patchworkowe, czyli że mąż ma rozwodzić, jest rozwód, <śmiech> mąż ma... Dzieci z kimś innym, jakąś inną żonę, żona ma dzieci z kimś innym, jakieś inne dzieci, jakiegoś innego męża, prawda? No ale dalej pozostaje kwestia tego, że 20 lat pracowałam dla kogoś, pomagałam mu, wspierałam, często jest tak, że kobiety pracują na przykład w firmie męża, pomagają, dostając do jakieś grosze, oczywiście na czarno, no bo, prawda, oszczędzimy kochanie. Tak, tak. A potem się okazuje, że taka kobieta staje z niczym że właściwie nie ma gdzie pójść, bo nie ma mieszkania. Mają takie wspólne, ale na męża. Yy, pracowała, no ale właściwie to tylko mąż pracował. Yy, no i tak została sama. Teraz może sobie porobić, co chce, tylko nie za bardzo wiadomo za co. No wiesz, kiedyś, kiedyś kobiety nie, nie zostawały w takiej sytuacji w ogóle, nie? Nie, nie, było, nie było takiej sytuacji, żeby mąż zostawił swoją żonę bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Rzadko w ogóle, kiedy były takie sytuacje, a cyber właśnie takie totalne zostawienie na lodzie. Mężczyźni nie czują się w ogóle odpowiedzialni za to, co stworzyli. Obecnie? Myślą, tak? tak, myślą, że m, kryzys wieku średniego, no muszę się wyszaleć, nie wyszaleć się wcześniej, prawda? No tak, no ale gdzie odpowiedzialni za to, co się stworzyło? No, no tak, a co myślisz o y, czymś takim, o tych y, teraz takich modnych, na przykład w kręgach kobiet, że kobiety się spotykają razem, rozmawiają, mają jakieś tam wspólne zainteresowania. Jest to takie bardzo takie obopólnie wspierające się jakby kobiety, które mają jakby swoje takie grupy, tak? Co jakby jaki masz do tego stosunek? Czy to jest coś, coś, coś, co ci na przykład inspiruje ciebie osobiście w twoim życiu? Czy to do czegoś potrzebne? Czy na przykład masz grupę kobiet, z którymi się spotykasz? W domu, na przykład, rozmawiasz, spędzasz czas, czy coś takiego? Albo, czy przydałoby Ci się, na przykład, taka grupa kobiet do, do, do czegoś? Co o tym sądzisz? Bo to jest, ja, ja się wielokrotnie ostatnio właśnie spotykam z, z moich znajomych, że one mają takie, takie grupy i są zadowolone. Ja tego nie do końca, znaczy, może to rozumiem. Ja nie mam grupy mężczyzn, z którą się spotykam. Nie masz grupy wsparcia? Nie mam grupy wsparcia, aczkolwiek może by, byłoby to czymś fajnym, że nie wiem, jakaś grupa mężczyzn, do której, do której po prostu się chodzi, którzy, którzy mnie wspierają. Aczkolwiek no wydaje mi się, wydawałoby mi się to trochę dziwne, ale no może mam jakieś staroświeckie... Ja myślę, że to zależy od podejścia. Jeżeli jest to grupa wsparcia kobiet, taka jak była kiedyś, typu spotykały się baby we wsi przy darciu pierza rozmawiały, śpiewały, nie wiem, coś upiekły, coś zrobiły, prawda, darły pierze, coś pożytecznego. E, zrobiły coś takiego, co jest namacalne i coś po prostu razem stworzyły, a przy okazji spędziły razem czas tak. e, i faktycznie poczuły tego nawet bez jakichś rozmów, bez zastanawiania się tutaj psychologicznych, e, psychologicznego zagłębiania się w temat, prawda, po prostu poczuły taką mega więź, że jeżeli czegoś potrzebują, tutaj mamy 50 kurczaków do oskubania, prawda, mogą na kogoś liczyć. Przyjdą sąsiadki, pomogą. Pośpiewają, pośmieją się, nie wiem, napiją się krupniku, będzie fajnie. Ale to właśnie można, na Ale... tego teraz polega. Właśnie to, to, to... Tylko, że w tym momencie grupy wsparcia kobiet bardziej są nastawione na nie, to znaczy jesteśmy kobietami, jesteśmy takie super, a mężczyźni źle, absolutnie, okropnie, niewybaczalnie. Pamiętajcie, bądźcie przeciwko, tylko tak naprawdę przeciwko czemu jesteśmy. Bo uważam, że życie każdej kobiety stałoby się lepsze, gdyby miał mężczyznę, który jest w stanie ją wesprzeć. Nie? Myślę, że na tym polega problem, że kobiety nie mają kogoś, na kim mogą się wesprzeć, muszą ponarzekać. Bo on nie potrafi tego, nie zrobił tego, a wiesz, co wywinął w tamtym tygodniu, prawda? Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby poczuć faktycznie kobietną solidarność w tym, że potrzebujesz czymś pomocy. Na przykład mój mąż pracuje 7 dni w tygodniu, mój chłopak pracuje 10 tysięcy godzin w tygodniu i chciałabym pomalować ścianę. Chodźcie, pomóżcie. Mhm. Nie, nie ma czegoś takiego. Jest tylko takie wspólne biodolenie. Tylko, że biodolenie do niczego nie prowadzi, prawda? Pobiadolimy sobie razem, no troszeczkę lepiej mi się zrobi, no ale ściany są dalej niepomalowane. pomalowane. No, ale czy to nie, nie przesadzasz z tym, z tym biadoleniem? Może, może te kobiety właśnie się spotykają po to, żeby coś tworzyć, żeby, żeby to było coś kreatywnego, żeby się rozwinąć w jakiś sposób. Myślę, ja bym ja bardzo chciała, żeby to było tak, że kobiety pragną się rozwinąć w jakiś sposób. A one próbują, tak mi się wydaje, no, w większości takich miejsc, grup, spotkam się z tym, że one próbują uciec i bardzo zanegować miejsce mężczyzny w ogóle w życiu. Ale czy... Mężczyźni nie są potrzebni, Ale... nie gdzie. W ogóle darmozjady przeszkadzają. No tak darmozjady, no to naprawdę można żyć samemu, prawda? Ale dlaczego masz takie negatywne takie podejście? Że znasz jakieś takie grupy faktycznie? Albo takie kobiety, które tak uważają? Czy to jakby... Skąd, skąd masz takie informacje? Jakby skąd, skąd się wzięło takie twoje zdanie na ten temat? Myślę, że widziałam wiele babskich spotkań. Nie polegały na niczym innym, jak tylko narzekaniu. A mój to coś tam, a twój to coś tam. I tak ponarzekajmy razem, że wszyscy mamy ciężko, nie? Tylko, że to niczego nie zmienia. Ponarzekasz, ponarzekasz i wrócisz z powrotem do kieratu, który narzucił ci swój mężczyzna. nie? To jest bez sensu, chodzi o to, żeby coś zmienić. Chodzi o to, żeby facet był od tego, żeby przybił tego gwoździa yy, i zawiesił ci obraz. Chodzi o to, żeby wstał rano i poszedł po cięższe zakupy, bo ty jesteś kobietą i może nie masz siły, nie? Może masz okres, albo jesteś w ciąży, albo bolą cię nogi. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, tak? Myślę, że nie jest dla kobiet, żadnej kobiety problem to, żeby pozamiatać dom, zrobić tak, żeby było czysto, przyjemnie i przytulnie, żeby zrobić zakupy i ugotować obiad. Ale oprócz tego musisz czuć... Że to jest doceniane. Że nie jest darmo z jadem, który siedzi w domu i siedziałaś 8 godzin w domu, ja w tym czasie, to, to ja to w ogóle prawie podbiłem świat. A ty w tym czasie, to co? To, to tam umułaś okna i przemarowałaś ściany, No kim ty jesteś, prawda? No nie, kobiety też potrzebują czucie się doceniane. I fajnie by było, gdyby każda kobieta miała taką możliwość, że owszem, wstanie godzinę później, ale... Zrobi zakupy, zrobi obiad, zrobi świetny obiad, zrobi taki obiad, że wszystkim szczęki opadną, że mężczyzna padnie na kolana i powie Jezu, jaki wspaniały obiad. Eee, że przemaluje pół domu i powie tak, jestem zadowolona, to jest przestrzeń, która mi się podoba. Że pójdzie na jogę i powie jestem wypoczęta, jestem zrelaksowana. Eee, pójdzie na kurs i powie właśnie nauczyłam się czegoś fajnego, ale kiedy to jest świetne, uczucie się rozwijać. Czyli rozumiem, że, że, że nie spotkał Cię na, na kręgu kobiet w przyszłości. Zdecydowanie nie. I, i ojczenie, i jęczenie, i narzekanie nie do końca jest w moim stylu. Ja myślę, że to jest bardzo takie kobiece. Spotykałam się się dwie, trzy, cztery, pięć przyjaciółek i narzekają, prawda? Nie wiem, czy widziałeś kiedyś spotkania mężczyzn. Bo spotkania mężczyzn nie. w ogóle tak nie wyglądają. Nie wyglądają, bo moja to, bo moja tamto, a w ogóle zlew się przewalał naczyniami a w lodówce nie było nic, nie. Oni mówią, wiesz co, no miałam taki problem w pracy ostatnio, bo stało się to, to i to. Albo, a pamiętasz, jak w dwudziestym stało się to i tamto? Było świetnie. Albo usłyszałam taką piosenkę, no nie uwierzysz, taka świetna piosenka z lat pięćdziesiątych, i tak sobie przypomniałem, co ja wtedy zrobiłem, no to było takie świetne uczucie, nie? Że takie mężczyźni bardziej bardziej się na tym, jakie mają spostrzeżenia, co robili, jaki mieli problem na faktycznym rozwiązaniu tego problemu, jakie mieli wspomnienia, co się fajnego stało, co się zmieniło, a nie na ciągłym, o Jezu, Jezu, myśli, bo chleb że... że... bo ziemniaki podrożały, myśli, że... bo zupa myśli, że... się dłużej gotowała. Myślę, że po tym, po tym wywiadzie, jeżeli jakieś kobiety będą nas słuchały, to zwieńczują Cię chyba za, za Twoje wypowiedzi. Wiesz co, no, ale mogą mnie zwieńczować. Ja pracuję bardzo dużo. Pracuję naprawdę wiele godzin. Należy się bardzo w swojej pracy. Ale mm, wiem, że byłabym naprawdę bardzo dowodnym człowiekiem, gdybym mogła realizować się bardziej w domu. Gdybym mogła faktycznie przemalować tą ścianę. E, gdybym mogła ugotować kaczkę w pomarańczach. E, mogła nauczyć się kilku kawałków na fortepianie. Jednej, jednej, jednej, jednej, po prostu potrzebujesz mężczyzn, który ci będzie utrzymywał, tak? Rozumiem? Nie chodzi, nie chodzi o kwestię utrzymania, chodzi o kwestię wsparcia. Tak naprawdę jestem w stanie zrobić na swoje potrzeby i to bez żadnego problemu. Myślę, że mogłabym przez rok, dwa lata nie pracować i było mnie to stać, ale chciałam, żeby był ktoś, e, kto będzie w stanie również to udźwignąć. Kto nie powie mi, wiesz, no wypłata dopiero pierwszego, także na chleb do pierwszego to ci nie dam. No bo nie, no nie wiem, no nie mam, nie potrafię, nie zrobię. Uh -huh. A niestety uh -huh. myślę, że większość kobiet się boryka z czymś takim. Uh -huh. Kobiety nie chodzą do pracy z takiej wielkiej przyjemności. Czy myślisz, że e, panie czy w kefirku... Chcesz mi, powiedzieć, chcesz mi powiedzieć, że kobiety chodzą do pracy dlatego, ponieważ... E, muszą? Bo muszą? Tak oczywiście. A, tak. a nie dlatego, żeby się realizować? E, czy myślisz, że kobiety chodzą do kasy, e, do pracy na kasie w kefirku, bo się tak realizują? Czy myślisz... Że panie w spożywczym poniżej tak się bardzo realizują w swojej pracy, tak ją uwielbiają, kochają, są takie świetne w tej pracy, bo tak bardzo chcą. Nie no, być może po prostu chcą być niezależne. od wiesz swoich Wiesz co, ale kiedyś, prawda? wiesz, ale kiedyś kobiety mogą być niezależne i bez tego. Miałem swoich mężczyzn i oni dbali o to, żeby kobieta była w pewnym sensie niezależna, że mogła sobie pozwolić na niektóre rzeczy. Żeby mogła sobie kupić sukienkę, e, pójść z koleżankami na brydżach. Żeby ktoś mógł przemalować pokój za nią, albo położyć tapetę, prawda? Może troszeczkę zmienić. wystroj, kupmy nową sofę. Kiedyś kobiety mm. mogły sobie na to pozwolić. Tak, tak, tak. Bez chodzenia tak. do pracy. Mm. I to, to nie do końca jest kwestia m, materialnego podejścia. Tylko uważam, że kobiety są w stanie bardzo wiele rzeczy fajnych stworzyć i w domu, i dookoła domu, kiedy mają trochę czasu wolnego. I troszeczkę się nudzą i muszą mieć coś nowego. Ale tutaj, ty, ty cały czas mówisz o takim motywie tego, że ko tutaj kobieta by chciała sobie w domu malować ściany i ona by nie chciała chodzić do kefirka yy, i, i, i tak dalej, ale z, i bo, bo chciała mieć takiego mężczyzny, który ją wspiera i myślę, że z tego, co ja mam z, yy, z tego, co wiem, to część mężczyzn yy, których ja znam to oni by chcieli yy, właśnie kobiety, która Kobiety na dłużej, tak? Jakiejś takiej poważnej partnerki, która... z którą mogą coś stworzyć, tak? Do której się mogą poświęcić i tak dalej. Natomiast w tym trendzie, jaki mam obecnie, tego, że po prostu nic nie jest traktowane poważnie, że każdy po prostu związek jest tylko na chwilę, a tak naprawdę to, to można przecież być z kimś innym i właściwie to... to, to czyż czy z tym, czy z tamtym, czy, albo z tą, czy z tamtą, to nie ma większego znaczenia. Więc po prostu ludzie, czy to mężczyźni, czy te kobiety, ale myślę, że teraz mówię o mężczyznach, po prostu yy, ciężko im być po prostu takim, ciężko się angażować w takie relacje z kobietami, tak? Że, że no, ale... faktycznie poświęcać się, bo, bo mam świadomość, że kobiety są już tak antycypowane, że one sobie po prostu znajdą zaraz kogoś innego, tak? Tak, ale z drugiej strony. Mężczyźni zawsze byli tymi, którzy decydowali, Którzy mówili, chciałbym tą i tamtą, jak ma się to odbyć, co mam zrobić, ja się postaram. A teraz mężczyźni go nie mają. Teraz mężczyźni myślą sobie, no może ta, a może tamta, no jak rzuci, no trudno, pozbieram się. W tym momencie mężczyźni wcale nie są zdecydowani na stały związek. Też widzą masę możliwości... I nie widzę tego, że kobieta mogłaby się poświęcić, tylko musi mieć do tego szansę. A jeżeli widzisz kogoś, kto? No wiesz, no, jestem bezrobotny, w sumie ledwo skończyłem podstawówkę, może w tym roku zrobię maturę, prawda? Na razie pracuję jako dokładasz towarów w supermarkecie, ale tylko w nocy, pięć razy w tygodniu. No to zastanów się, jak kobieta może uważać, że to jest człowiek, który może jej zapewnić cokolwiek, nie? Bo kobieta potrzebuje takiego... Chociaż odrobiny zapewnienia bezpieczeństwa, nie? Czyli, że nie wiem, będzie w ciąży, nie będzie mogła pracować. Kto ją nakarmi? No, na pewno nie państwo, prawda? Na pewno nie pójdzie na ulicę żebrać, no bo jest to troszeczkę żenujące, zwłaszcza, że jest w ciąży z kimś, kto jest mężczyzną, ma dwie ręce, dwie nogi, jest sprawny. Niestety mężczyźni są tak wieścieli w dzisiejszych czasach, że yy, nie do końca poczuwałaś się to winy, że tak powiem, nie do końca poczuwałam się do odpowiedzialności za to. Myślę sobie, no kobieta, no tutaj podlewała rady teraz też da, prawda? No, tylko, że tak nie jest. <grym> Aha. A z czego wynika do ciebie to takie zniżyszczenie? Myślę, że z wychowania. Myślę, że z potwornego i okropnego wychowania yy, pod tym swoim syneczkiem, Moim słoneczkiem w głowie. Moim kochaniem, prawda? Takie nie, nie, nie, nie, nie, nie schylaj się potem tym papierek, przemęczysz się. Nie kop pana, bo się spocisz. Jak w Kingsize. Mhm. Z wielu takich rzeczy. Ale tak naprawdę podejrzewam, że tylko i wyłącznie z wychowania. Że no mężczyźni powiem. są tacy przyzwyczajeni do tego, że są tacy równorzędni, Tacy kobiety sobie dadzą radę. Prawda, Jesteś tylko tutaj takim dodatkiem. No nie, mężczyzno nie jesteś dodatkiem. Jesteś kimś, kto powinien utrzymać dom, utrzymać rodzinę, kto powinien się tym zająć. Powinien sprawić, że ciała pacjenta nie będzie się martwić o pieniądze, nie będzie się martwić o dom, nie będzie się martwić o przeciekającą rurę, bo ty załatwisz. Tak, tak, tak. I to jest, myślę, że wspaniała cecha, tylko że... Tak, tylko że kobiety tak bardzo się wyemancypowały, że one wszystko potrafią zrobić. Czyli potrafią wymienić rurę, yy, potrafią pomalować ścianę, prawda? Potrafią załatwić fachowca, yy, potrafią zapłacić rachunki, pójść do sklepu, yy, nie wiem, zrobić przelew za mieszkanie, prawda? W sumie same wybyłyśmy wam broń z ręki, bo wszystko tak genialnie potrafimy zrobić same, no to po co macie się przemęczać? No może po prostu mężczyźni faktycznie stali się leniwi. Wygodni. A, wygodni. Zdecydowanie. Wygodni, to jest. Okazało się, że kobiety wszystko potrafią zrobić. Potrafią co, się ale co, co, co, co, w takiej sytuacji można zrobić? No bo jeżeli, no, no, co, co, co mężczyźni mogą w takiej sytuacji zrobić? Według ciebie. Jeżeli są po prostu tak przez kobiety, przez, przez kobiety wychowywane właśnie. Myślę, że po prostu kobiety powinny dawać czasami kopa w kolesią. Powiedzieć, kochanie, nie ma chleba? Bo nie kupiłeś jajek nie ma na jajecznicy na rano? A kupiłeś te jajka? Rachunki zapłacę właśnie z gaz prąd. słuchaj, zjemy kolację przy świecach, no ale jak nie zapłaciłeś rachunku, no to bardzo mi przykro. Mężczyźni stwierdzili, że kobiety świetnie zajmują się wszystkim w domu. Genialnie sobie radzą fantastycznie dają radę. Dlatego, że my nie chcemy sobie fantastycznie dawać rady i nie chcemy genialnie sobie radzić. i Nie chcemy sobie radzić ze wszystkim, bo z jednej przez chwilę jesteśmy dumni, a potem sobie myślimy, kurczę, ale czy na pewno ja powinnam prowadzić lew? Czy na pewno powinnam się zajmować przeciekającym sufitem? Czy na pewno pęknięta rura należy do moich obowiązków? Czy dalej jestem jeszcze kobietą, że robię takie rzeczy? Tak, tak. Może powinien tylko leczyć i pachnieć na łóżku. To by, to by w sumie nie było takie złe. Myślę, jakby były wypoczęte i pachniały, to nie byłoby tak złe. Ostatnio zrzucałem taki artykuł na temat właśnie przyczyn tego tak zwanego niewieścienia mężczyzn. I spotkałem się, bo hmm. dokładnie okazać się wprost, że jednym z przyczyn tego takiego stanu rzeczy jest... Estrogen, znaczy bardzo duża dawka tego hormonu w środowisku, na przykład w wodzie. Estrogen jest jakby, znaczy substytutu, substytutu estrogenu, są udawane do pożywienia, do, do chemikali, które są spryskiwane rośliny. No i są bardzo, bardzo wielu, na przykład do plastików jest udawane, są jakby nie tyle, że estrogen, ale substancja, która jest estro... Estro... podobna do estrogenu, która wywołuje takie same reakcje jak estrogen, a u mężczyzn były te reakcje z kolei, już pomijając raka, jąder i inne niefajne przypadłości, to, że mężczyzna właśnie zaczyna być bardziej kobiecy. Na przykład taka ciekawostka, że w Stanach Zjednoczonych popularne są operacje na piersi u mężczyzn, pomniejszania sobie piersi u mężczyzn właśnie z powodu nadwyżki estrogenu, hormonu kobiecego. I ja właśnie zastanawiałem się nad tym całym wychowaniem i że to myślę, że część tam pewno przyczyny tkwi w tym, ale faktycznie kobiety są już tak weman jakby, nie, nie chcę nadużywać tego słowa wyemancypowane, ale jest jakby ich tak dużo w przestrzeni. Cały czas po prostu słyszę albo, albo, że kobiety o coś walczą, albo, że powstała kolejna fundacja, która ma wspierać kobiety. Po prostu kobiety, kobiety, jeszcze raz kobiety. Ja nie mam nic przeciwko temu, oczywiście, bo tu nie chodzi mi o to, że, coś, że, że mi to przeszkadza, bo... Zupełnie nie, natomiast yy, faktycznie jeżeli jakiegoś czynnika w środowisku jest zbyt dużo, no to zakłóca on działania po prostu inne. No ja tak samo mam, jeżeli przychodzi za dużo wilków, no to to też trzeba je, coś z tym zrobić, tak? bo zaczynają być po prostu zagrażające. Ten estrogen może być, mo, może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Czytałam pod. Po części. Czytałam bodajże ten sam artykuł i owszem tak, ale tylko w kwestii fizycznej. Ale co z, co z psychiką? Bo w kwestii fizycznej, okej, okay, nie wiem, zanik testosteronu. Rozumiem. Mężczyźni są mniej agresywni, mają mniejsze libido. W porządku. Myślę, że nie każdej kobiety na tym zależy. Ale yy, kwestia, nie wiem, bycia szarmanckim, zauważenia, że kobieta jest troszeczkę, faktycznie, słabsza. Z czymś może nie dać rady. No dobrze, ale o tym już mówiliśmy. Ja mówię no, ale... o, ja mówię, ale nie, zaraz, Ja mówię o tym, że to, to się jak najbardziej łączy z pcinką. Jeżeli jest zaburzony system hormonalny u mężczyzn. Właśnie nie, właśnie nie. On zaczyna reagować jak kobieta. On nie zaczyna reagować jak czyli kobieta. Czyli zaczyna po prostu, y, y, przestaje się zachowywać jak mężczyzna. Czyli przestaje być szermanski, przestaje nie być jak nie. mężczyzna. Bycie szarmańskim bycie szarmanskim jest tylko i wyłącznie z kwestią wychowania. Bycie agresywnym jest, Faktycznie nim hormonów, testosteronu. Jeżeli masz dużo testosteronu, jesteś agresywny. To się zgadza. Faktycznie mężczyźni ostatnio są trochę mniej agresywni. Mają mniej testosteronu. Myślę, że kobiety też to trochę doceniają. Ale nie na tym polega problem tak naprawdę. Chodzi o to, żeby mężczyźni robili faktycznie rzeczy, które do nich należą. Jeżeli ja no ale... niosłam łóżko z moją koleżanką przez ulicę, która ma kilometr e, i w tym czasie spośród, nie wiem, stu ludzi zatrzymał mnie jeden mężczyzna i powiedział, może ja wam pomogę. Ale nie zatrzymał się na tyle, żeby faktycznie zatrzymać się i nam pomóc, tylko tak palno. Ja powiedziałam, nie, dzięki, wiesz, no, poradzimy sobie. I on powiedział, a on to spoko. Czyli uwierzył, że poradzimy sobie, prawda? że kobiety są takie silne, że Pewnie jest to tam przeniesienie łóżka. Wyobrażasz sobie wiek temu, żeby kobieta powiedziała nie, przyniosę to łóżko sama, nie ma najmniejszego problemu, jest lekkie w ogóle z Ikei i w ogóle ma takie cienkie tralki. Myślisz, że 100 lat temu człowiek by coś takiego powiedział? Mężczyzna? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie żyłem 100 lat temu. Ciężka mi to. No ja myślę, żeby nie powiedział. Myślę, żeby powiedział Jezus Maria, Pani da to łóżko, przecież my je weźmiemy, zorganizowałby w 5 minut 10 ludzi, czy wezmą to łóżko. Nie będzie dla nich ciężkie. Na te tam tysiąc metrów naprawdę spoko. Wezmą, uśmiechną się, pomachają i będą ci machać do końca życia. Po prostu że tak fajnie, że ci mogli pomóc. prawda? W dzisiejszych czasach jest takie... O, ciężkie, nie? No. Nie mają pani kolegów. Ojej. Jakiś to tak, tak. tak smuteczek, nie? Może no. mamy kolegów, No, ale można niekoniecznie chcemy ich prosić tak naprawdę, bo wiemy, że to będzie problem. I na tym polega Mek, że kobieta uważają, że to jest problem. Kochanie, pójdziesz po 5 kg, no, no wiem, że nie pójdziesz, bo tak naprawdę to jest problem, bo trzeba iść i to tylko 5 kilo, prawda? Wezmę samo. Uh -huh. Czy mógłbyś przynieść 15 kilo węgla, bo właśnie nam się kończy w piecu? Tak, wiem, że mógłbyś, ale jesteś po prostu taki zmęczony, nie mógłbyś ja przyniosę. Do, no dobrze, no to, ale to, to już jakby to już mówiliśmy, tylko to jakby. Co mogłoby odwrócić taki trend? Myślę, że inne wychowanie. Myślę, że zachowanie mężczyzn. tym jestem mężczyzną. Taki, włączyć program. Jestem mężczyzną i niektórzy czasami. Ale są tylko to z kolei znowu musiałoby to prowadzić kobiety, bo w tym momencie mężczyznom nie zależy zupełnie, ponieważ są takiej wygodnej sytuacji, że właściwie nie muszą się oni No ale on mężczyźni nie powinni być w wygodnej sytuacji. Właśnie o to chodzi. Nie powinni być w wygodnej oni sytuacji. oni sami tego jakby nie stworzą. To musi, musiałby znowu to pokierować tym kobietom. To prawda. To nie, to, to prawda. Sytuacja kobiety, się to, Kobiety stworzyły tę sytuację. Takie poradzę sobie jasne, dam radę. Nie ma sprawy, że ten problem, prawda? Tak. No, masz bo by placek kiedyś. Tak. Spotkań. Więc my chcemy być takie hop do przodu, takie poradzimy sobie. No Chciałyście, bo teraz możesz się zobaczyć w mamy, prawda? Mamy prawdę, Mam tak. Możemy sobie iść tam na grupę wsparcia, wiesz, bo mój nie przyniósł zakupów, nie? Tylko, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, że mężczyźni bardzo o to się temu poddali. Skoro kobiety są takie równe, no to niech będą równe no to my im przecież nie pomożemy, no nie ułatwimy, no bo po, no są takie równe. No tak, tak, no ale to jest taka trochę zawiść męska. Po prostu co, mężczyźni... Ja myślę... Mężczyźni, ja sam po sobie wiem, że okej, okay, no jeżeli faktycznie są takie e, świetne, w ogóle nic nie potrzebują, no to niech sobie tam siedzą i rozmawiają dalej. Rozmawiają dalej, niech sobie radzą, ponarzekają, a ja sobie będę spokojnie żył i naprawdę e, jakby... No i to jest bardzo gubne podejście. Owszem, to ja się... poradzimy sobie. Ponarzekamy troszeczkę. Ale wszystko będzie zrobione. Tylko yy, w jakimś świetle w naszych oczach to mężczyzn? To dochodzi, dochodzi do takiej sytuacji, że niesiesz pralkę, która waży, nie wiem, 90 kilogramów się mam, mam no, wrażenie, i myśli koło ciebie przychodzą. Mam wrażenie, że nic nie robisz, z że tylko nosisz pralki, stoły i, i po prostu. Po, po Wiesz to, no niestety tak, ponieważ mężczyźni się z tego nie garną. A jeżeli ja potrzebuję coś zrobić, no to tylko panowie z IKEA albo po prostu z, nie wiem, Media Marktu, prawda? Oni wniosą, chętnie, za opłatą oczywiście. Ale kiedy nie potrzebujesz opłaty, żeby ktoś coś wniósł, miałeś swojego mężczyznę, miałaś swojego mężczyznę, by no, kolego Staszku, słuchaj, słuchaj no za, zawsze, zawsze, zawsze mogą poprosić inne kobiety z kręgu kobiet o to, żeby mi pomogły. Po prostu po, potrzebne będzie większe ilość tak, kobiet. Tak, ale nie uważasz, że właśnie to deprecjonuje mężczyzn? Takie cudownie, że jestem w stanie sobie poradzić bez ciebie. Kobiety... Jestem, w stanie, jestem w stanie znieść każde łóżko, pralkę, yy, węgiel, drewno. Jestem w stanie pomalować ściany. Jestem w stanie naprawdę zrobić wszystko bez ciebie. Tylko to jest naprawdę przykre. To ale... sprowadza mężczyznę do czegoś że tak fajnie jakbyś zrobił pieniądze, coś przyniósł, bo ja tak zrobię wszystko za ciebie. Tak, ale mężczyzna, żeby coś takiego robił, on musiałby po pierwsze yy, czuć się, że jest na miejscu w tym, co robi, a po drugie, że jest za to w jakiś sposób nagradzany. Nie? Tak, tylko mężczyzna żeby się w ogóle odpowiedzialni. A to nie chodzi o nagrodę. To chodzi o to, żeby mężczyzna czuł się odpowiedzialny. Mój dom ja tu coś zrobię. Nie. Każdy jest inaczej. Teraz jest mój dom. No jak pani mnie nagrodzi, to ja coś zrobię. Kiedyś ten był wspólny, teraz jest dom, tylko pani, prawda? Czyli ja, ja, ja pani wniosę. Za i już wszystkim. Że, domem... że dom wszystkim. Że tak Że kobiecym stał że tak bardzo kobiecym elementem, e, że myśli mogą się ewentualnie dołożyć swoją pracą. nie, nie, nie, nie, nie, nie, jest nie, dom, To nie, nie, jest pani dom, ale oni pomogą. No to nie jest prawda. Boże, jak ja naprawdę nie znoszę tych obrazków w internecie, mm -hmm. Potem, y, to jest mężczyzna, to jest kobieta. Kobieta. Mega silna, nosi gdzieś tam biurko na dziesiąte piętro. Mężczyzna, krzywka na pół twarzy, prawda? I tak jak cierpię, prawda? Wspaniale. No cierpisz, masz życia cudownie, prawda? Tylko, że kiedyś od mężczyzn oczekiwałem czegoś innego i trochę lepiej to działało tak naprawdę. Nie mm -hmm. tego, że ja tak cierpię, tak się przejmuję w ogóle masz swój powiązek. Twoim obowiązkiem jest utrzymanie domu. Kobieto, twoim obowiązkiem nie jest wnoszenie mebli na dziesiąte piętro, yy, tylko utrzymanie miłej atmosfery w domu. Tylko, że miałeś na to czas, ochotę, pieniądze. Dało się to zrobić. Mężczyzną, pracowałeś mniej lub bardziej. Dało się to zrobić, jakoś to pogodzić. W sumie praca to tylko 8 godzin dziennie, pozostaje jeszcze 16. No nie, no to już tak nie jest. Teraz jestem. Taki zmęczony. Ja jestem taki umachany. Boże, jest tak źle. A kobiety czują dokładnie to samo. Jak Twoim zdaniem związki mają wchodzić dobrze? Skoro wszyscy są tak strasznie zmęczeni, nie ma kto dbać o dom, nie ma kto dbać o rodzinę, bo nie ma kto wychować dzieci, bo kobiety są takimi liderkami, że muszą robić wszystko, a najbardziej to karierę w biznesie. No Więc tak, no, no, ale rozumiania. z drugiej strony, z drugiej strony na przykład, znaczy, no takiej, Chociaż nie, może się, może się mylę akurat, bo chciałem dosunąć taki argument, że faktycznie o takiej rzeczywistości polskiej to trzeba dużo pracować, żeby, żeby, żeby zarobić na utrzymanie. Natomiast, pomyślałem przed chwilą o właśnie Skandynawii, że tam, no jednak, standard życia jest tak wysoki, a pomimo tego, tam, mężczyźni są właśnie z niewiściami. Więc nie no tak. jest to kwestia jakby, um, um, um, jakiegoś takiego... Dobrobytu. Dobrobytu, zupełnie. Nie, bo w Skandynawii jest tak, że owszem, jest dobrobyt, Mężczyźni mogliby zarobić na wszystko, i... no, ale dalej nie stawiają się w roli mentora tego domu. Jak ja coś powiem, tak ma być. Oczywiście, kobieta może zmienić to zdanie. Yy, kochany. Yy, nie tak, a inaczej. Tak będzie lepiej. w ogóle. Podejrzewam, że tak jak mówiłam, kobieta jest szyją, a ma się z głową. No bo tak, tak, tak, ale... I jesteśmy w stanie to no. zmienić zawsze. Ale tam jest tak, że to, co kobieta powie, będzie po prostu świętym. Świętym słowem. Tak, kochanie, tak powiedziałaś, oczywiście, mhm, jest udownie. Dobrze. A ma, masz jeszcze jakieś inne kwestie, które chciałbyś poruszyć odnośnie tego? Kobiety chcą mieć władzę do rozwiązywania problemów, głównie. Feminizm, emancypacja, z tego powstała. Kobiety wcale nie chciałyby tak wiele um, udziału w tym, co się dzieje na świecie, gdyby nie to, że Mogą mieć wpływ na to, co się zmienia. Że może chciałyby, żeby pieczywo było tańsze, urlopy wychowcze były większe, żeby kobiety miały większe prawo do. do noszenia pralki. do ochrony zdrowia. Że kobietom znudziło się trochę takie podejście, takie, co mężczyźni wymyślą, będzie super. Oczywiście nie, mężczyźni nie zawsze wiedzą, czego my chcemy. Nie zawsze wiedzą, czego my potrzebujemy. Myślę, że nie wyobrażają sobie, nie wiem, chorób, porodu, wychowania dziecka. Myślę, że nie mają o tym zielonego ciebie, a pojęcia. A czy, ciebie, a czy według ciebie kobiety są silniejsze psychicznie od mężczyzn? Zdecydowanie tak. Przynajmniej w dzisiejszych czasach. Kiedyś, chodzi o to, że kiedyś mężczyźni mieli bardzo wpłynione pojęcie tego, że muszą się zająć kobietami. Że to jest ich podstawowym, podstawowym zadaniem. Czyli, nie wiem, kończę 17, 18, 19, 20 lat. Jestem mężczyzną, muszę się zająć kobietą, czyli muszę na ją zarobić, muszę się o nią postarać, muszę o nią zawalczyć i muszę ją zdobyć tak, żeby była moją, prawda? A teraz jest tak, że może tak, może nie, może ona chce, a może nie chce, Zastanówmy się, pomyślmy, zapytajmy o zdanie. Jak to jest, że bardzo wiele związków powstało na tym, że mężczyzna chciał, a kobieta się zastosowała i to wyszło. Bo rodzicom, że tak samo bardzo zależało. Postarali się o mężczyznę, który faktycznie zadba, będzie pasował. Bo jakkolwiek, nie wiem, rozwód, rozejście się byłoby totalnie pomyśli W Chinach, w Japonii jest do tej pory tak samo. Rodzice wybierają dziewczynię męża i to nie jakiegoś tam, jakiego ma pieniądze. Chiny, jak... tak? Czy w sensie, że komunistyczne, tak? Chiny, Japonia, ale nie no, za... No, to może nie do końca jest dobry ustrój, żeby tak jakby na niego Zdziwiłbyś brać, się brać bardzo przykład. Wagi... Zdziwiłbyś się biorąc pod uwagę historię tych kobiet. że to mówią, że mm. na początku absolutnie nie, ale naprawdę mm. dało się pokochać tego mężczyznę, dało się coś tym Czyli zrobić. jesteś za tym, żeby faktycznie twoi rodzice Wybrali dla ciebie męża. Wiesz co, są, są ustroje, w których. Yy... Ale nie, ja mówię teraz o twoim życiu. Ja nie mówię o ustrojach, tylko weźmy ten ustrój i do twojego prywatnego życia. Chciałabyś, żeby twoi rodzice wybrali dla ciebie męża, który jest yy, praktyczny, zaradczy i kiedyś byś go pokochała? Dobra, masz rację, może nie chciałabym, bo za bardzo mam wolną wolę, prawda? Właśnie, bo jesteś za bardzo wyancypowana, ale a w Chinach jednak to. Ja to jest kwestia tego, że mężczyzna po prostu spełnia swoją rolę. Robi to, co powinien robić. Jest odpowiedzialny za dom, za miejsce, utrzymuje kobietę. No dobrze, ale. Jest gdzie... dla niej czuły, bo po prostu jest mężem, prawda? Tak, ale jest dziew w tym, gdzie w tym wszystkim romantyzm, miłość i cała. E... Nie no, romantyzm był świetny oczywiście w średniowiecznych romansach, prawda? Ale do tej pory no, nie do końca się sprawdza. No tak, właśnie. Są nie... miejsca na świecie typu Egipt, gdzie faktycznie też rodzice dalej wybierają e, małżonka. Kobieta, i to są tak przemyślane małżeństwa, że ona by lepiej nie wybrała, dlatego że oni nie chcą, żeby on się rozwiódł. Chcą, żeby żyła długo, dostatnio, świetnie, szczęśliwa, żeby to się w ogóle nigdy nie rozsypało. nie? I tak, i to jest. Myślę, że to jest super zasada, tylko że później się pojawiają, właśnie. To jest, to jest świetna zasada, jeżeli chodzi o reprodukcję, o to, żeby było dużo dzieci, żeby te dzieci miały ojców, żeby miały rodzinę. Natomiast no, dla mnie, mi się to kojarzy z jakimś takim ulem, tak? Że nie ma w tym w ogóle takiego elementu e, ludzkiego, no bo później... To myślę, że zdziwiłby się, jak bardzo kobieta jest w stanie pokochać kogoś, kto jest w stanie o nią zadbać. Po prostu. jest no to ja zpał, chyba nie jej potrzeby. Psychik, ja nie, chyba nie rozumiem psychik kobiet w takim razie. Zapalnie. Że kobiety potrzebują tego, żeby się nie zadba, zadba potrzeby, żeby on mógł się rozwijać, robić to, co... Nie powiem, że to, co chcą, bo to by zabrzmiało tak jakby... Kobiety miały taką samowolkę, a może z pracują, prawda? Nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby kobiety spełniały swoją rolę faktycznie w domu, ale poza tym, cały czas wolny, miały na to, żeby faktycznie się rozwijać, żeby mogły się żeby zaskoczyć, żeby mogły któregoś dnia zagrać na skrzypcach albo mogły zagrać na fortepianie, żeby któregoś dnia mogły przeczytać swój poemat albo pokazać swoją malowidło po prostu. Żeby zrobiły coś, co być dla siebie totalnym zaskoczeniem. No dla mnie, znaczy dla, dla mnie, dlatego dla, dla kogoś z kim są, ale to w takim razie e, jakby neguje i wyklucza cały motyw właśnie tej e, podbijania świata przez kobiety. Myślę, że kobiety chcą podbijać świat, dlatego że chcą być liderami. Tylko, że kobiety nie wiedzą o tym, że lidera może być też w swoim własnym domu. Fajnie, że może decydować o tym, co się dzieje na świecie, w tym mieście, nie wiem... w tej gminie, na tej wsi, prawda? To nie tylko jest takie ważne, bo rewolucja zaczyna się od domu po prostu. Tak i też przykład, to co zrobić ze swoim życiem, to jak to wykorzystasz, czyli to polskie, naprawdę polskie, wystarczyło. Czyli te polskie kobiety zaczynajcie rewolucję od swoich domów. A Od i, czego chciałbyś zaczynać? Od, nie wiem, no nie. nie, ja, ja zupełnie nie jestem kobietą, ja, ja tylko się pytam. Ciebie. Ale jak kobietą hmm. Jako kobieta chciałbyś zacząć od domu prezydenckiego? Nie. Ja uważam, że rewolucja zaczyna się od tego, co ty możesz zrobić. Czyli każda kobieta w domu może zrobić. Może powiedzieć, nie, stop, nie, sorry, fajnie, że mi płacisz za gruchówkę dwa zł, a za pół trzy, 3, ale się nie zgadzam. Fajnie, że chodzisz do pracy, ale wiesz, ja wychowuję twoje dzieci, nie? One nie są moje, to nie ja je stworzyłam, one nie wyszły z mojego oka, ucha, nosa. One wyszły ze mnie i z ciebie. Eee, to jest nasz wspólny twór, ja się nimi zajmuję. Ty jesteś odpowiedzialny za coś, ja jestem odpowiedzialny za coś innego. Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby je utrzymać, ja za to, żeby je wychować. A może kobiety po wojnie za bardzo się rzuciły na temat tego, chodźmy do pracy, zróbmy coś. Zajmijmy się czymś innym. Może nie do końca zajmijmy się dziećmi. Bo widzę po mężczyznach, że to może być pewien problem, mężczyźni nie są mężczyznami. Nie są wychowani jak mężczyźni. Są wychowani jak takie Dzieci. Są tak samo wychowani jak dziewczynki. Wolność i tak, wolność do mnie. Ojej, przewróciłeś się. No za przykrość. Tak mi, tak mi naprawdę źle. Zmalowałeś yy, coś. No tak, jakoś to będzie. No tak nie jest. Mhm, Jesteś mężczyzną. Wróciłeś się? No trudno z tym mężczyzną. Wróciłeś się, do cię boli. Eee, zmajstrowałeś coś? Ponieś konsek konsekwencje tego. Mhm. Nie. Mężczyźni są teraz traktowani jak takie, nie wiem, kotki, zwierzaczki, no nie wiem. Ojoj, stało się biedactwo. Nie ma w nich takiego e, hartu ducha. Zupełnie nie. No. Są traktowani jak takie takie biedniątka, no że trochę ci współczujemy, odchodź, małe, ma, małe, przylepki. No, trochę tak. Ja wiem, że sobie nie poradzisz, ale ja proces z ciebie. Kobieta no. chciała być takie silne po wojnie, i, no, to niestety się tak strasznie udało. Chciała być takie silne, takie, y, ponieść konsekwencje tego, co ktoś zrobi. Typu, przewróciłeś się, Jezu. Maleństwo! Basiu, y, chciałbym Ci, y, z całego serca podziękować za ten, jakby, Wyczerpujący wywiad, który mam nadzieję wniesie coś do naszej wspólnej tutaj, tak do naszych tutaj męskich spraw. Mężczyzna mężczyzn pewnie słucha tego wywiadu i dziwi się, że taka mm, kobieta jak ty istnieje w ogóle i, i na pewno się ucieszy z takiego faktu, że nie wszystkie kobiety uważają, że mężczyźni są źli. Nie są. I że powinni się schować. Nie powinni. Mieć gary i tak dalej. I oby takich kobiet było jak najwięcej. Ja bardzo... myślę, że powinni się przede wszystkim zająć kobietami. To im bardzo pomoże. Też tak uważam. Bardzo Ci dziękuję za wywiad dziękuję. i mam nadzieję że do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobranoc.